Galacjan, rozdział trzeci. O bezrozumni Galacjanie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego tylko chciałbym się dowiedzieć od was. Czy z uczynków zakonu wzięliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy tak bezrozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy tak wiele ucierpieliście bez pożytku? O, byłoby to bez pożytku. Ten tedy, który daje wam ducha i czyni cuda między wami, czy przez uczynki zakonu to czyni, czy przez słuchanie z wiarą. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, wiedzcie tedy, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. A Pismo, przewidziawszy, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, przepowiedziało Abrahamowi – w Tobie błogosławione będą wszystkie narody, a tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, pod przekleństwem są, bo napisano przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co napisano w księdze zakonu, aby to czynił, że zaś przez zakon nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz jawna, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zakon nie jest z wiary, lecz kto by go wykonał, przezeń żyć będzie. Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisano, przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama przyszło w Chrystusie Jezusie na pogan, abyśmy obietnicę ducha wzięli przez wiarę. Bracia, po ludzku mówię, przecież i potwierdzonego testamentu człowieka nikt nie łamie i nic nie przydaje do niego. Lecz Abrahamowi dane były obietnice i potomkowi Jego. Nie mówi i potomkom jako o wielu, ale jako o jednym. I potomkowi Twemu, którym jest Chrystus. To tedy mówię, że testamentu potwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa, zakon, który nastał po 430 latach, nie unieważnia, ażeby obietnica miała stracić moc swoją. Albowiem jeśli z zakonu jest dziedzictwo, to już nie z obietnicy, lecz Abrahamowi przez obietnicę darował je Bóg. Czym tedy jest zakon? Z powodu przestępstwa dany został do czasu przyjścia potomka, dla którego stał się obietnicą sporządzony przez aniołów do rąk pośrednika. Lecz pośrednik nie jest potrzebny dla jednego. Bóg jeden jest. A zatem czy zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej, albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z zakonu byłaby sprawiedliwość. Ale Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica z wiary w Jezusa Chrystusa była dana wierzącym. A przedtem, nim przyszła wiara, byliśmy pod strażą zakonu, wespół zamknięci aż do przyjścia wiary, która miała być objawiona. A tak zakon był naszym przewodnikiem ku Chrystusowi, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa obleczeni jesteście. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny lub niewiasty, albowiem wy wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeżeli wy Chrystusa jesteście, wtedy jesteście nasieniem Abrahama, a według obietnicy dziedzicami.